Dzisiaj z drugiego listu do Koryntian. Czwarty rozdział. <śmiech> <śmiech> pierwszego wiersza. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona, z miłosierdzia nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowo Bożego, Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.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 Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakopotani, ale nie rozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wieku chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co niewidzialne, to co widzialne jest doczesne. A to co niewidzialne jest wieczne. Ten drugi list do Kurentian Został napisany przez Pawła z tego powodu, że po pierwszym liście, który go musiał napisać z powodu tego, że w Koryncie było wiele bałaganu, można powiedzieć, jeśli chodzi o przekonania ich, o postępowanie ich w zgromadzeniu, o relacje ich między sobą i niestety też co do ich życia moralnego, to ten został napisany, gdy po pierwszym liście wierzący w Koryncie przyjęli to słowo. I wielu ze spraw, które w pierwszym liście było opisanych jako zmartwiające dla Pawła, mogło być uregulowanych. I ten drugi list Paweł później pisze, aby im wyrazić poniekąd swoją radość z tego powodu, że, że te sprawy, o których musiał opisać w pierwszym liście, mogły być częściowo załatwione. Ale nie wszystkie sprawy były załatwione. Były takie, była jeszcze jedna rzecz, która została, mianowicie byli tacy wśród Koryntian, którzy się wkradli, o których Paweł pisze, w X rozdziale, albo XI, albo XII, że są fałszywymi apostołami, apostołami, którzy pod pokrywką rzekomego apostolstwa i służby wnosili świadomie złe rzeczy wśród Koryntian i oczerniali prawdziwych apostołów, głównie Pawła. I z tego powodu Paweł jeszcze pod koniec tego listu musi wyrazić kilka bardzo poważnych słów odnośnie tych właśnie fałszywych apostołów i usprawiedliwia siebie i swoje stanowisko apostolskie. W trzecim rozdziale, gdybyśmy go przeczytali, to zauważymy, że Paweł jeszcze raz też porusza kilka spraw do Koryntian, i, I przedstawia im, jak powinni, do czego powinni zmierzać, jako wierzący chodząc tutaj, mówiąc na przykład... Um. Znaleźć tego, z tego Może mi się to myli z innym miejscem. No, w każdym razie pomyliło mi się to z innym miejscem. Jakby nie było, Paweł tutaj um, pisze im jeszcze raz, jak powinni postępować jako wierzący i przedstawia im, że w porównaniu do tego, co działo się w Starym Testamencie, że dzisiaj jest um, nowy, nowy etap, na którym, w którym wierzący żyją, mający Ducha Bożego i będący uwolnieni od, od litery zakonu, która która nie umożliwiała wierzącemu spędzać czas w obecności Bożej ze względu na chwałę Bożą i na grzeszność swoją. I dlatego Paweł kończy ten rozdział tymi słowami A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański tam jest wolność. Krótko mówiąc, to, co się działo w Starym Testamencie, co wierzący z Izraela posiadali co było zbudowane na zakonie nie przyniosło im ostatecznie wolności tylko przyniosło im w pewnym sensie związanie duchowe ze względu na to, że zakon i Stary Testament pokazywał człowiekowi że nie był w stanie podobać się Bogu, ale tam gdzie jest Pan Jezus tam jest Prawdziwa wolność. Więc ci, którzy przyjęli dzisiaj Pana Jezusa, to oni doznali prawdziwą wolność i pokój. Dlatego mając, tak zaczyna się ten rozdział, tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. co nam zostało powierzone. Tak jak już mówiliśmy, dzisiaj nam została powierzona nowa służba, zupełnie nowy etap, zupełnie nowe, um, um, nowe błogosławieństwo przez życie wieczne, przez Ducha Bożego i wiedząc o tym, że zostaliśmy tak ogromnie pobłogosławieni w porównaniu do tego, co co um, świat religijny Starego Testamentu i świat religijny dzisiejszego czasu ma Paweł zachęca nas, abyśmy nie upadali na duchu gdy Człowiek zaczyna żyć z wiary i kroczyć za Panem Jezusem i sobie uświadamia te wszystkie piękne prawdy, to z jednej strony się z nich cieszy i je zażywa i w pewnym sensie się nad nimi rozkoszuje i ma z nich wielką radość, rozumiejąc je, od czego Bóg nas uwolnił, od martwego świata religijności i od grzechu, ale gdy zaczynamy kroczyć na tej drodze, to pojawiają się nagle różnego rodzaju trudności. Pojawia się, pojawia się znowu w naszym życiu słabość, zaczynamy tu i tam upadać, pojawia się grzech, pojawia się sprzeciw, pojawiają się trudne okoliczności w służbie i to wszystko powoduje, że Um, jesteśmy zagrożeni, aby upaść na duchu, żeby się zniechęcić, krótko mówiąc, żeby zostawić sprawę i powiedzieć, że nie ma to sensu, albo po prostu sobie tak um, powierzchownie żyć do przodu. Jesteśmy na zgromadzeniu, chodzimy regularnie, wiernie, wszyscy nas widzą, może nawet czytamy Słowo Boże, mamy kontakt z wierzącymi, Jakaś, jakaś zewnętrzna forma tego, co się nauczyliśmy, jest, ale wewnętrznie upadliśmy, albo jesteśmy zagrożeni upaść na duchu. Może nawet jest tak, że sobie sam tego nie uświadamiasz, że upadasz na duchu, bo dobrze się czujesz zewnętrznie, ale duchowo jesteś zobojętniały. Nie masz duchowej siły, nie masz energii, żeby czynić więcej. Słowo Boże pokazuje nam, że życie wierzącego jest znacznie więcej, jak tylko przyzwyczajenie się do zewnętrznego życia pobożnego. Słowo Boże nam pokazuje, że człowiek wierzący różni się od człowieka niewierzącego właśnie tym, że ma moc i siłę duchową nie tylko być teraz pobożnym człowiekiem i religijnym, tylko ma moc i siłę, żeby stawiać konkretne kroki duchowe w życiu wiary. Żeby zastanawiać się nad tym, co jest wolą Bożą. Żeby nie biernie siedzieć w swoim fotelu i być zadowolonym z tego, że, że się jest zbawionym. Tylko życie wierzącego różni się właśnie tym, że ma siłę, aby stawiać kroki we wierze. Żeby zastanawiać się nad tym, jaką Bóg przeznaczył tobie, mi służbę. Żeby przeciwstawić się złu, żeby przeciwstawiać się atakom, które się pojawiają. Każdy z nas spędza czas w pracy, w szkole, gdziekolwiek i, i, i spotykamy się siłą rzeczą z, z różnymi trudnościami. I właśnie to jest to wielkie błogosławieństwo życia, życia wierzącego, że on ma siłę mimo to samodzielnie iść do przodu samodzielne decyzje podejmować we wierze. Gdy świat albo ludzie wokół nas, albo nawet wierzący mówiąc, mówią nam, masz robić to, a my wiemy przed, przed Panem, że mamy robić to. To jest cała różnica właśnie e, e, między niewierzącym, a wierzącym. I ja bym chciał nam to położyć też jeszcze raz na, serce, na sercu, czy my sobie to też wciąż na nowo uświadamiamy, że my mamy znacznie więcej podarowane niż tylko życie, tak jak cały świat religijny, ale w trochę innym opakowaniu. Naprawdę, uwierzcie mi, jakbyśmy takim życiem żyli, jak ży, żyje cały świat religijny, tylko chodząc tu, a nie do innego budynku, to byłoby to naprawdę nudne. Do niczego by to nie było. Nic, no to możemy zostać gdziekolwiek, ale właśnie w tym się to różni, że człowiek wierzący od człowieka religijnego, od człowieka niewierzącego. On ma siłę, duchową siłę, on ma przekonanie, on ma, on ma podstawy, on, jego nie ciągnie, nie interesują go te rzeczy, które pociągają ludzi niewierzących. Nie, nie jest wypełniony w swoich myślach non-stop swoimi życzeniami, swoimi marzeniami, swoimi celami, tylko jest, może się cieszyć z rzeczami duchowymi, które dla człowieka cielesnego są całkowicie abstrakcyjne, w ogóle nie pociągające. Jak my rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi o Panu Jezusie, to dla nich jest to takie no okej, okay, dobrze, dobrze ja jakoś się nauczyłem z tym na ten temat rozmawiać, ale wewnętrznie wiele, mnie to, wiele mi to nie mówi, za bardzo mnie to nie dotyka, a człowiek wierzący człowieka to dotyka gdy tu dzisiaj z rana siedzieliśmy albo w niedzielę w ogóle zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa, to porusza nasze serca. Gdy słyszymy o tym, że Pan Jezus, który jest Bogiem, stał się na wieki człowiekiem po to, żebyśmy mogli pójść do nieba i widzieć w Nim Boga, to porusza nasze serce. To nie jest rzecz, która po prostu nas jakoś pomina, tylko nas to porusza. I tak dalej, i tak dalej. W tym się to jest ta, ta wielka, to wielkie błogosławieństwo, które my mamy jako, jako wierzący. Czy my korzystamy z tego, czy też coraz bardziej tak nieświadomie po prostu nasze życie duchowe porównywalne jest do takiego potoczku, który sobie płynie, płynie, płynie, płynie ale nie ma żadnej głębi w nim, nie ma żadnej siły w nim, tylko po prostu sobie tak, tak płynie. Oby tak było, żebyśmy naprawdę w tej świadomości tego, że my mamy więcej niż tylko zewnętrzne, zewnętrzną pobożność. Stawiali prawdziwe kroki. Byli odważni w tym, żeby, żeby usuwać, sprzątać z naszego życia, żeby nie zbierać, gromadzić różne rzeczy. I Słowo Boże, właśnie teraz tutaj dalej czytając, <śmiech> przedstawia nam dokładnie ta, tą rzecz. Pokazuje nam, na czym polega osłabienie nasze. Co jest powodem tego, że często nasze życie właśnie zbliża się do takiego e, strumyka bezsilnego, który sobie płynie cały czas tak samo, ale nic się tak naprawdę nie dzieje. Jest napisane w drugim wierszu Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Tak nasze życie różni się od życia ludzi niewierzących, ludzi religijnych ale my musimy sobie realnie z tego zdać sprawę, że na tym świecie nie żyjemy w otoczeniu um, neutralnym. Nieraz mamy takie wrażenie, jakbyśmy, jakby niektórzy wierzący, albo jakbyśmy żyli w tym świecie, korzystali z wszystkich rzeczy, tak jakby one były neutralne. Ale my musimy sobie uświadomić to, że to, co nas otacza, nie jest neutralne. Nie jest neutralne. Nawet to, co zostało stworzone, już zostało przez upadek w grzech skażone. I to jest, to jest samo stworzenie, a nie mówiąc o tym, co człowiek tworzy. Nie mówiąc o przekonaniach, które istnieją na tej ziemi, które nam są przeka przekazywane przez naszych sąsiadów, naszych przyjaciół, przez Przekonania ideologiczne przekazywane w szkołach, na studiach, przez sposób postępowania polityki, polityki ekonomii i itd. to nie są rzeczy neutralne. To są rzeczy, które na nas wpływają. I dlatego człowiek wierzący nie może być naiwny. My nieraz tak żyjemy, jakbyśmy byli po prostu troszkę naiwni, dziecinni w tym, E, e, jakie decyzje podejmujemy. Ale właśnie jeszcze raz, dlatego dostaliśmy nowe życie, dostaliśmy siłę Bożą, dostaliśmy Ducha Bożego, że jesteśmy w stanie wejrzeć głębiej. My patrząc wokół siebie, nie oceniamy świat tylko jako materialne nic. Tylko człowiek wierzący ma zdolność wejrzeć za kulisą, wejrzeć w serce człowieka, wejrzeć wejrzeć w motywy, dostrzec motywy ludzi działających wokół nas. I takim sposobem jesteśmy w stanie podejmować odpowiednie decyzje. Nie wpuszczamy w nasze myśli, w nasze oczy, w nasze serca, w nasze uszy wszystko, co nas otacza. Dzisiaj można naprawdę bezproblemowo wszystko w swoje życie wpuścić. Wiemy dokładnie o tym, co się w mediach dzieje. Przecież na YouTubach to można, no, do, do emerytury można codziennie oglądać non-stop nowe filmy nowe, i nowe tematy. Tam jest wszystko. Tam jest wszystko. Ale ile to zajmuje naszych myśli, naszych przekonań, naszych, um, naszych zainteresowań, naszego czasu. My sobie z tego nawet sprawę nie zdajemy. I to nieraz jeszcze wydaje nam się, że rzeczywiście są rzeczy neutralne, że zajmujemy się jakąś, jakąś wiedzą, jakąś techniką, jakimś czymś. Nie mówiąc o rzeczach jawnie złych, które się tam kryją. O rzeczach niemoralnych, o muzyce, o sposobie spędzania czasu naszego wolnego i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele innych rzeczy. Słowo Boże właśnie daje nam światło na te sprawy, daje nam um, zdolność o, o, oceniania, oceniania ich i tworzenia swojego życia tak, aby ono było jednak pełne siły. Natomiast jeśli wpuszczamy w nasze życie, w nasze myśli, w nasze serca, w nasze przekonania to, czego na początku wyrzekliśmy się, co ludzie wstydliwie nawet ukrywają, to to spowoduje dokładnie to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że jednak nasze życie znowu się osłabi. Najpierw zaczyna się to neutralnie, zaczyna się to nadmiernym zajmowaniem się rzeczami, które nie są złe, ale zajmują nasz czas, zajmują nasze przekonania, zajmują nasze... Zajmują naszą siłę, którą mamy. Przechodzimy z pracy, jesteśmy wypróci pierwszą rzecz, którą robimy się, damy do YouTube'a i non-stop oglądamy sobie y, y, rzeczy, które są dla nas neutralne w pewnym sensie, ale gdy sobie obejrzymy to, to po obejrzeniu jesteśmy już tak y, y, y, zmęczeni, że no, do czytania Słowa Bożego i do modlitwy już wiele czasu nie zostanie. I tak dalej, i tak dalej. Na pewno neutralnie się zaczyna z rzeczami, które zabierają nam czas. Potem, które zabierają nam duchowej siły, a później wsuwamy się nawet w gorsze rzeczy, które brudzą nasze sumienie, kalają nasze sumienie, że po prostu nawet jakbyśmy chcieli, to jesteśmy sparaliżowani, wstydzimy się przed Panem przyjść w modlitwie i wyznać Mu nasze grzechy, wstydzimy się w zgromadzeniu otworzyć usta nasze, nie mamy odwagi, żeby pójść do przodu, żeby Ewangelią się zajmować, żeby... Przystąpić do stołu pańskiego. Po prostu są rzeczy w naszym życiu, których na początku wyrzekliśmy się, w momencie nawrócenia naszego, mieliśmy pełną siłę, żeby się z nich wyrzec, a później one się tak po cichu, w wkradły, które nawet ludzie tego świata wstydliwie ukrywają. I to powoduje, że ta służba, która nam została poruczona, to nowe życie, to, co jest tak o wiele lepsze w porównaniu do zakonu, ta duchowa siła, którą mamy, żeby stawiać samodzielne kroki, służyć, zastanawiać się, wejrzeć głębiej, zostaje nam zabierana. Nagle nie widzimy już pewnych zagrożeń, nagle nie rozpoznajemy już wolę Bożą w naszym życiu. Trudno nam jest podejmować jakiekolwiek kroki, wszystko w naszym życiu duchowym we znowu kuleje. Oby tak było, żebyśmy się naprawdę wciąż na nowo dali przez to, co Słowo Boże do nas mówi, zachęcić i też napomnieć i na nowo też y, y, przywrócić do, do, do, do tego, co było na początku z tego powodu, że Pan Jezus tyle dał, tyle nas pobogosławił, że On chce nam dać życie pełne radości Każdy, który stawia prawdziwe kroki wiary, dokładnie wie, że życie wiary nie jest życiem nudnym. Jest wszystkim innym jak życiem standardowym. Człowiek, który naprawdę żyje blisko Pana. Przeczytajcie sobie biografię misjonarzy jak Hacona, Taylora i tych wszystkich osób. To, to było wszystko inne jak nudne. Ci ludzie takie rzeczy przeżywali, że to się w głowie nie mieści. I w naszym życiu się to nie dzieje z tego powodu, że właśnie jest ono zawalone znowu, zaśmiecone różnymi rzeczami totalnie zbędnymi, niepotrzebnymi. List do Efezjan mówi, żebyśmy chodzili jak dzieci światłości, żebyśmy nie y, y, y, kroczyli jak właśnie dzieci ciemności. Czwarty rozdział, list do Efezjan, 25 piąty wiersz. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jednych drugich. Um, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o piąty rozdział. Dziewiąty wiersz. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu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 czym cechuje się życie człowieka wierzącego. On kroczy w światłości, nie wstydzi się tej, tej światłości, jest oświecony świętością Bożą i chętnie w niej stoi, jest jawnie odkryty przed Bogiem i, i wie, że Bóg może patrzeć w moje serce, w moje myśli, nie wstydzę się, bo jest to całkowicie posprzątane i to mi daje siłę, jeśli moje serce i moje życie jest tak uwolnione, natomiast jeśli nie, to dokładnie to się dzieje. Zasypiam. Także Słowo Boże do nas, wierzących, mówi: To jest do wierzących skierowane: obudź się, który śpisz. Możemy być bardzo, bardzo aktywni, a jednak duchowo spać. I nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Człowiek w tym wszystkim niestety ma też taką skłonność, że potrafi siebie w pierwszej kolejności i innych oszukiwać na takiej drodze. Myślę, że każdy z nas dobrze to zna, znaczy, że gdy się pojawiają rzeczy, które zawalają znowu nasze myśli, nasze serca, zaśmiecają nasze sumienie, że wtedy jesteśmy najinteligentniejszymi adwokatami siebie samych potrafimy się tak obronić, tak wytłumaczyć, wykręcić z tego, że jesteśmy w własnych oczach całkowicie czyści. Że to jest potrzebne, że to do szkoły, to do pracy, to dla... nie wiem, nie wiem czego. Po prostu mamy mnóstwo genialnych wyjaśnień, które powodują, że, że się osłabiamy. Nie postępujemy przebiegle. Ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Najpierw człowiek jest przebiegły, a potem zaczyna sobie naginać Słowo dla własnej korzyści. Nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Co jest to składanie dowodu prawdy? Dowód, że prawda Słowa Bożego jest rzeczywiście prawdą, widać w Twoim i w moim życiu. Jeśli zaczynamy naginać słowo, albo przebiegle postępować, przekręcać je dla własnej korzyści, to nie składamy dowodu prawdy. Wtedy ludzie, którzy widzą nas, którzy wiedzą o nas, że zewnętrznie przyznaliśmy się do tej prawdy i trzymamy się jej, to oni widząc po przebiegłości naszej i nieszczerości nie wobec Boga i nas samych, że coś jest jednak nie tak. I co oni robią? Oni nie zaczynają w pierwszej kolejności e, e, osądzać nas. Tylko dzieje się dokładnie tego, czego nie chcemy. Oni zaczynają osądzać Słowo Boże i Boga. I mówią, ojejku, co to za Bóg, co to za Słowo? Już to nie ma sensu. Nic to nie działa w twoim życiu. I my musimy sobie z tego naprawdę spra zdawać sprawę, że dlatego Paweł tutaj pisze, że mając tę służbę, on to jakby podkreśla i mówi, że to jest tak wzniosła służba, że nie ma opcji, żeby ją teraz zanieczyszczać przez przebiegłość i nieuczciwość naszą. Nasze życie, całe nasze życie jest wskazówką na tego, do którego się przyznaliśmy. Więc, jeśli fałszujemy, znaginamy słowo albo przebiegle postępujemy, to wtedy przynosimy hańbę temu słowu i hańbę Bogu. I nie składamy dowód, dowód prawdy. Dowodu prawdy. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy byli blisko Pana. Z tego powodu, że wiele decyzji w naszym życiu też nie jest czarno-białych. Myślę, że bardzo duża większość naszych decyzji w życiu posuwa się w sferze, o której moglibyśmy powiedzieć, że nie jest nam jasne i klarownie przez Słowo Boże powiedziane, że mamy robić tak lub tak. Tylko wymaga to bardzo szczególnie wyczulony zmysł i bliskość Pana, żeby dowiedzieć się, że to jest wolą Bożą. Bo nie jesteśmy w stanie ocenić na pierwszy rzut oka, że to jest lepsze lub gorsze. Polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Jeśli nasze życie tak wygląda, jak Bóg, Bogu się podoba, to wtedy polecamy się przez życie nasze sumieniu innych ludzi. Ludzie obserwując to, jak my postępujemy, jakie my decyzje podejmujemy, jakimi drogami idziemy, jak się zachowujemy, jak mówimy, jako mamy siłę postępować, jak mamy siłę rezygnować dla Pana, mamy siłę żyć w skromności i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, o których Pan Jezus nam mówi w Ewangelii, przecież dobrze o tym znamy, co Pan Jezus mówił na, na, w kazaniu na górze, i tak dalej, to są rzeczy, które nam coraz bardziej tracą się w naszej świadomości coraz bardziej tracą w naszej świadomości. Natomiast jeśli one są w naszym życiu, że ludzie widzą, że my nie tylko stronimy od zła, bo to jest dla nas jeszcze w miarę proste stronić od zła, od moralnego zła, to każdy jest w stanie rozróżniać, ale więcej potrafimy podejmować decyzje, kroczyć rozpoznawając wolę Bożą i, i ludzie widzą, że tu się naprawdę cuda dzieją w życiu tego człowieka, to takie życie poleca się sumieniu drugiej osoby. Sumienie tych, którzy są wokół nas, jest po prostu poruszone. Oni myślą o nas, my jesteśmy polece, poleceni ich sumieniu, leżymy na ich sercu, na ich sumieniu i oni sobie uświadamiają rzeczywiście to, co oni mówię, mówią. To nie jest tylko jakaś teoria, tylko to jest moc rzeczywiście jakiegoś wyższego, jakiejś wyższej istoty. Więc. Naprawdę, uwierzcie mi, standardowe życie pobożne jest za mało, żeby polecić się sumieniu innych ludzi. Jest to podstawą, podstawą życia pobożne. Ale Pan Jezus poruczył nam służbę, poruczył nam duchową siłę, poruczył nam znacznie, znacznie więcej, po czym inni są w stanie naprawdę dojrzeć, że Bóg żyje. Jak to jest możliwe, że tacy ludzie jak na przykład George Miller, znacie, znacie tą historię, tego brata, który nie mając ani grosika w swojej kieszeni pieniędzy, założył potężne, zbudował potężne domy dla sierotów? Jak to jest możliwe? Czy on miał jakiegoś innego Boga niż my? On nie miał innego Boga, miał tego samego Boga. I Słowo Boże nawet nam mówi jeszcze, żebyśmy nigdy nie wpadli na myśl, że, że ci ludzie wtedy, którzy przeżywali takie rzeczy, że oni je przeżywali, bo byli jakoś szczególnie uduchowieni, to mówi nam jeszcze, przedstawiając Eliasza jako przykład, że Eliasz był taki sam człowiek jak ty i ja. On miał te same możliwości jak ty i ja. Taki samy słaby był, tak samo upadał na duchu tak jak ty i ja. Ale on żył w bliskości Bożej. I to spowodowało, że on zaczynał obcować z Bogiem, zaczynał rozpoznawać, co jest wolą Bożą, co nie, co to oznacza rozpoznawać wolę Bożą. Kiedy Bóg mówi, kiedy nie, kiedy sobie coś mawiam, a kiedy rzeczywiście jest to Bożym głosem, bo przecież Boga nie słyszymy na ulicy, albo nie pisze nigdzie karteczka, tylko człowiek musi się nauczyć rozpoznawać Boży głos od innych głosów. Bo Bóg nie mówi też do każdego to samo. Słowo Boże ma dla Ciebie inną drogę w, życia, w życiu niż dla Ciebie albo dla mnie. I, I to jest naprawdę trudne, żeby rozpoznać, co Bóg w końcu chce. Ale jeśli y, zaczynamy żyć takim życiem i weźmiemy na siebie ten trud, żeby naprawdę uczyć się obcować z Boży, Słowem Bożym, z Panem, czytać Jego Słowo, pytać o wolę Jego, trwać w modlitwach, to jest podstawą do tego. Być świętym żyć świętym życiem, to wtedy polecamy, zaczynamy doznawać znacznie więcej jak tylko standardowe życie pobożne, kościelne. Zaczyna z nas, nas działać Boży Duch. Dzisiaj czytaliśmy z rana o Dawidzie, który został namaszczony, nie wiem czy pamiętacie, i gdy on został namaszczony jest napisane, że, że od tego momentu e, działał, zaczął działać w jego życiu Duch. Duch Boży. Co to znaczy, że Duch Boży nagle zaczął działać? Przecież każdy wierzący otrzymuje Ducha Świętego. Żeby Duch Boży rzeczywiście mógł działać, to musimy mu dać miejsce do tego. Naprawdę miejsce. Jak człowiek się nawraca, to tak, ma Ducha Bożego w sensie takim, że został zapieczętowany dla wieczności. Ma rękojmie pewność, zapewnienie, że pójdzie do nieba. Ale żeby w tym życiu doznawać siły duchowej i prawdziwego kroczenia za Panem, odwagi przeciwstawiania się złu itd., dalej, to trzeba Mu dawać miejsce, pole do działania. A jeśli nawet... Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina. W tym tygodniu miałem... Okazję rozmawiać z takim znajomym z poprzedniej pracy, który, który jest, którego poznałem pracując w, w poprzedniej pracy, spotkałem go w Niemczech, on jest muzułmaninem i pro, prowadzi naprawdę na muzułmanina bardzo szczególnie takie, takie uczciwe i pobożne życie. I zanim się z nim spotkałem, trochę czytałem na, na ten temat, jak można z muzułmaninami rozmawiać o Panu i tak dalej, bo to jest bardzo trudno. Też oni mają swoje, swoje spostrzeżenia i oni inaczej odbierają pewne rzeczy, które my mówimy itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Ten brat, który to pisał, to powiedział na końcu kilka takich rad, jak można z muzułmaninem rozmawiać. I powiedział, że jeden z najważniejszych rad, które musimy sobie wziąć do serca, jest to, żebyśmy prowadzili święte życie bo jeśli nie prowadzimy świętego życia, to oni nas z góry skreślają. Cały świat muzułmański z pogardą patrzy dzisiaj na chrześcijaństwo, bo w chrześcijaństwie dzieją się najgorsze moralne śmieci, które można sobie wyobrazić. I oni to wszystko z, z chrześcijaństwem kojarzą. Oni nie, nie, nie rozróżniają prawdziwych chrześcijan od, od nieprawdziwych chrześcijan. Tylko oni to wszystko w jeden gar rzucają. I mówią, takie jest chrześcijaństwo. Nie dziękuję. To jest tylko taki przykład teraz w porównaniu do muzułmanina, który jest naprawdę żyje w ciemności co do jego przekonań religijnych, ale to oznacza polecać się sumieniu drugiej osoby. Prowadzić święte życie. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły z niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jeśli wszystko to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jest prawdą w naszym życiu, staje się prawdą, że naprawdę prowadzimy nie tylko życie pobożne, ale dajemy Duchowi Bożemu pole do działania, że w naszym życiu widoczne są owoce działania, w naszym życiu widoczna jest moc działania Ducha Bożego, i tak dalej. Są wszystkie warunki spełnione. Prowadzimy święte życie, że polecamy się sumieniu innych, a mimo to oni nie przyjmują to Słowo Ewangelii, które nie dociera ono do nich, odrzucają je, które przynosimy im, to wtedy Słowo Boże mówi, jeśli nawet nasza Ewangelia jest zasłonięta, to znaczy, jeśli oni nawet wtedy, gdy nie mają już powodu do tego, żeby nas o cośkolwiek oskarżyć, to wtedy wiedzcie, że zasłonięta jest dla tych, którzy giną, bo Bóg tego świata, to znaczy szatan, zaślepił umysły niewierzących. Rzeczywiście, jak dzisiaj, naprawdę jak się staramy, jeśli nasze życie naprawdę w całej słabości, ale jednak jest, e, e, e, może Panu się podobać, i rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi i oni tego nie pojmują, to często właśnie zauważamy to, że naprawdę szatan całkowicie zaślepił ich. Głos, całkowicie zaślepił ich przekonania, ich myślenia. Ostatnio miałem okazję y, trochę się zająć ateizmem. Jest taki brat, który, który to opisuje w taki bardzo pomocny sposób, wierzący który jest doktorem matematyki na uniwersytecie w Oksfordzie, więc naprawdę należy do, do, do czołówki e, naukowców dzisiejszego świata e, i prowadzi regularnie dyskusje oczy w oczy, oko w oczy z, z, z, z naprawdę z ludźmi, e, e, najwyższej, najwyższej półki, e, e, e, którzy się e, deklarują jako ateistami, i z nimi prowadzi deba debaty na temat ateizmu. I, i prawdy Bożej i gdy się przysłuchujemy temu um, jak on to przedstawia i też co ci ludzie tego przekonania ateistycznego mówi to naprawdę człowiek dochodzi do wniosku że totalnie szatan zaślepił ich umysły. Ten gość przepraszam, ten brat, który który, e, który tam prowadzi te debaty z nimi, który pisze te książki, który nagrywa płyty, to on po prostu Takim tokiem logicznym przedstawia, dlaczego to musi być prawdą, i dlaczego argumentacja ludzi ateistycznych bazując na, na ewolucji, bazując na, na powstanie świata jakimś nieokreślonym wybuchem i, i, i, tak, dalej, i tak dalej, że to jest no, na, nawet dla, według wszelkich zasad logiki i, i, i i poważnego myślenia jest nie do akceptowania, że oni mimo to po prostu uporczywie się, się tego trzymają, mówią, nie, tak to musi być, bo to i tak nie da się i tak dalej, to naprawdę człowiek nie jest w stanie inaczej to ocenić jak właśnie tym, co tu jest napisane, że po prostu Bóg tego świata zaślepił. Po prostu bez sensu, nie ma to sensu ta argumentacja, którą oni Przytaczają. Tworzą coraz więcej teorii, ale nigdy nie udzielają na nie odpowiedzi. Tylko cały czas mnożą, snują jakieś, jakieś dziwne rzeczy. Teraz nawet słyszałem, że, że człowiek doszedł do tego wniosku, że, że wszechświat jest wieczny i że on y, y, że wybucha i znowu się kurczy. I znowu wybucha i znowu się kurczy. I tak wiecznie. I tak cały czas. I my cały czas siedzimy w takim No po prostu bez sensu. Bez sensu. Ale ludzie dochodzą do takich przekonań. Dochodzą do takich przekonań. Bez, bez Pana. I to nam uświadamia naprawdę, że jest wróg, który po prostu zaślepia serca ludzi i, i zakrywa im światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I ten brat, on ma już teraz 70 parę lat, on po prostu Naprawdę on jest matematykiem, więc on się nauczył wszelkie zasady logicznej, myśl logicznego myślenia i argumentacji, i, dowo i dowodów, i tak dalej. Zawsze na końcu swojej argumentacji robi nic innego, jak przedstawia w prosty sposób osobę Pana Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. I to jest po prostu tak przeszywająca rzecz, to, że Pan Jezus przyszedł i stał się człowiekiem, że naprawdę porusza to serce e, e, e, słuchaczy, natomiast dokładnie o to chodzi o tą osobę. Człowiek niewierzący nie potrafi doznać, że centrum Ewangelii i centrum wszystkiego, o czym tu rozmawiamy i co dotyczy też naszego życia, to jest osoba. My nie należymy do jakiejś grupy wśród wielu i nie przechodzimy z jednej religijności do drugiej. Tylko czym się różnimy od ludzi niewierzących i od ludzi religijnych? Tym, że przyszliśmy do Pana Jezusa. My tak też mówimy nieraz. Ktoś przyszedł do Pana. Bo dokładnie to się stało. Człowiek jak jest niewierzący, żyje bez Pana. Jak jest religijnym i niewierzącym, też żyje bez Pana. Może wydaje mu się, że, że zaspokaja jakieś uczucia religijne, emocje religijne, ale żyje bez Pana. A myśmy przyszli do Pana Jezusa. To jest Całą treścią naszego życia, wiary, treścią naszych przekonań, naszego postępowania, i dokładnie tą osobę my przedstawiamy innym ludziom. I tą osobę kładziemy na sumieniu. Jaka to, jest, jaka to jest rzeczywiście wzniosła służba, doniosła, o której właśnie Paweł piszał, pisał w pierwszym wierszu. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest. Panem, jeśli chcesz, aby twoje życie teraz było prawdziwie, prawdziwą Ewangelią, prawdziwym świadectwem dla innych, to musisz przestać głosić siebie samego. Jak można głosić siebie samego? Na przykład tym, że się zawsze stoi w centrum uwagi. Że się zawsze zwraca na siebie uwagę przed innymi. Że zawsze chce się mieć pierwsze miejsce. Że się przedstawia, nawet jak, i może jesteśmy skromni, ale przedstawiamy e, e, prawdy Słowa Bożego i przedstawiamy własne myśli nasze, to też głosimy siebie samych. Wszystko, co jest nasze, z nas, kręci się wokół nas, nie jest od Pana, nie jest głoszenie Pana nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa, Jezusa, że jest Panem. Co to oznacza? To oznacza, że głosimy Go w naszym życiu, w naszych słowach jako Tego, który jest naszym całkowitym autorytetem, który reguluje najmniejszą rzecz mojego myślenia, o której wstaję, ile czasu poświęcam snu i moim własnym zainteresowaniom, ile czasu poświęcam czytaniu słowa, Jakie decyzje podejmuję w moim życiu zawodowym, w moim życiu prywatnym, w moim życiu rodzinnym, jakich służb się podejmuję. To oznacza, że głoszę, że Pan Jezus jest Panem. Jeśli zaczynam swoje decyzje podejmować, to nie głoszę już, że Pan Jezus jest Panem, tylko głoszę siebie samego. To jest treścią mojego głoszenia. Musimy sobie to naprawdę uświadomić, że ile, w jakim stopniu oddalamy się od Pana, tyle bardziej głosimy siebie samego. Siłą rzeczy, nawet nie, nie mówiąc nic, głosisz siebie samego. O sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I teraz Paweł znowu wraca do tego tematu, mianowicie, który musiał tutaj poruszyć, że Koryntianie zaczynali odrzucać ich ze względu na fałszywych apostołów ich jako prawdziwych apostołów. I teraz Paweł zaczyna znowu wracać do tego i przedstawiać im to i mówić, słuchajcie, popatrzcie, co my robimy. My mamy, my to wszystko spełnialiśmy, my otrzymaliśmy tą służbę, myśmy się wyrzekli wszystkich stydliwych rzeczy, my naprawdę polecamy się sumieniu innych ludzi, objawiamy tylko Pana Jezusa, nie siebie samych. I mamy wszelki autorytet, żeby naprawdę sprawy wśród was konkretnymi działaniami regulować a jednak głosimy nas samych jako sługi słudzy sługami waszych to było prawdziwe usposobienie Pawła i apostołów oni we, mimo to, że mieli wszelkie prawa żeby korzystać nawet z dóbr materialnych wierzących, żeby nad nimi panować nie korzystali z tego wszystkiego nie nadużywali swój autorytet tylko całkowicie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 E, e, chemiczne albo fizyczne nie wiem jak to nazwać, światło to ten rozjaśnił moralnym światłem serce nasze aby zajaśniało poznanie chwały Bożej która jest obliczu Chrystusowym dokładnie to jest ta tajemnica człowieka wierzącego on nie tylko widzi świat widzialny e, e, materialny i, i biologiczny, chemiczny tylko on widzi świat niewidzialny. W jego sercu zajaśniało światłość moralna, która odkryła mu, że ten świat jest niebezpieczny, że ten świat jest wrogo usposobiony Pana Jezusa. I to, co on tworzy, jest wynikiem ludzi wrogo usposobionych do Pana. I dlatego nie garni łapczywie i pełnymi garściami wszystko wokół siebie, tak jakby to było neutralne i nic nie oznaczało, tylko ma siłę postępować według myśli Pana i dla Jego imienia żyć w zależności od Niego. Rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Jakie to jest niesamowite. My, my nie tylko mamy siłę, żeby się przeciwstawiać tylko teraz złu, tylko my mamy siłę się całkowicie skupić nawet na tym, kim jest Bóg. Możemy jako wierzący zajmywać się jedynie Bogiem. Możemy czas naszy, nasz, e, gdy, za, gdy czytamy Jego Słowo, e, do, wykorzystać do tego, żeby po prostu rozmyślać tylko i wyłącznie nad Bogiem. I On nam daje poznanie tego, On nam daje zrozumienie najgłębszych myśli, kim On jest sam, co On zrobił. Jakie są tajemnice serca Jego, jak On miłuje ten świat i tak dalej. Kim jest Syn, kim jest Duch, kim jest Bóg Ojciec. Bóg nam dał te możliwości przez nowe życie, żeby wejrzeć znacznie, znacznie głębiej niż tylko i wyłącznie takie życie zewnętrzne, powożne, która jest na obliczu Chrystusowym. Mnie to ostatnio bardzo poruszyło, ta myśl, może już to teraz powtarzam kilka kolejny raz, ale naprawdę mnie poruszyła ta myśl, że Pan Jezus, który zawsze był Bogiem, stał się człowiekiem. On przyjął postać ludzką i nie tylko to, On na zawsze w tej postaci ludzkiej pozostanie. Słowo Boże oczywiście nam pokazuje, że Pan Jezus równocześnie jest Bogiem i zawsze jest jak Bóg, ale równocześnie przyjął postać ludzką i na zawsze w tej postaci, w tym ciele ludzkim pozostanie. Po to, abyśmy mogli doznać to, co tu jest napisane. Poznać chwałę Bożą, która jest na obliczu Chrystusowi. Jeśli Pan Jezus nie przyszedłby, nie, nie uniżyłby się tak bardzo, jak się uniżył, to byśmy nigdy nie poznali Boga tak, jak Go poznaliśmy. Kiedy ostatni raz dziękowałeś dziękowałaś za to, że Pan Jezus to uczynił, że Pan Jezus odsłonił nam Boga, dając siebie samego. Nie tylko On dał wszystko, dał swoje, swoje, swoje, swoje bogactwo, swoją chwałę, dał swoje, ma, swoją materialną posiadłość, jeśli w ogóle jakąś miał na ziemi. Ostatecznie dał swoje życie i Słowo Boże mówi nam, że nie tylko dał swoje życie, ale dał siebie samego. Jakie to jest niesamowite. Takie głębokie jest to, co Pan Jezus uczynił. I my teraz przez to, co Pan Jezus uczynił, możemy odrobinę zrozumieć, co to znaczy miłość Boża. Jakby Pan Jezus tego nigdy nie uczynił, nigdy byśmy nie pojęli, co to jest Boża miłość. Jak z tym muzułmaninem rozmawiałem w tym tygodniu, to dla nich Bóg jest taki bardzo daleki, nieosiągalny, On jest suwerenny, On jest całkowicie też e, kapryśny. On może robić co chce, on może dzisiaj powiedzieć tak, a jutro zrobić zupełnie coś innego. Tak, tak, tak e, e, e, ludzie tego świata, religijni, po prostu dalecy są od, od jakiejś społeczności z Bogiem, a my poznaliśmy całkowicie Boga, że On jest doskonały, że On jest wierny, że On dotrzymuje Słowa swojego, że jest święty i że miłuje nas i chce mieć bliską relację z nami. My jesteśmy dziećmi Bożymi. My nie żyjemy tylko tak, o, i po prostu Bóg jest gdzieś tam, tylko Bóg jest naszym Ojcem, Pani, Pana Jezusa. Uczymy się miłować, tak jak Piotr mówi w swoim pierwszym liście. Cho, chociaż Go nie widzieliście, jednak umiłowaliście niewysłowioną miłością. Ale siódmy wiersz mówi mamy zaś ten skarb, w naczyniach glinianych. Tak, to co Bóg nam dał, jest naprawdę skarb. Nowe życie, Ducha Bożego, poznanie Boga w obliczu Pana Jezusa. Ale posiadamy ten skarb w naczyniach glinianych. Co to znaczy? Że nasza wiedza jest gdzieś zachowana w jakimś, w jakimś przedmiocie materialnym? Nie. To wszystko, co Bóg nam dał, znajduje się w naszym martwym ciele, które jest tutaj porównane do, porównanie do naczynia glinianego. A co to jest naczynie gliniane? Naczynie gliniane jest całkowicie bezsilne, jest puste samo w sobie. Na pewno znacie tą historię o Gedeonie, który z bardzo niewielką ilością osób miał zaatakować em, obóz wroga. I wtedy Bóg im kazał, że mają wziąć, jak się to nazywa, lące pochodnie, pochodnie i włożyć ją pod dzban gliniany. I mieli obstawić obóz wroga i wtedy mieli wszyscy razem roztłuc to, to naczynie i zapalić tą pochodnię. I dlaczego Bóg takie coś mu kazał? Przecież możemy się zastanawiać, no po co to? Co to za... Co to za rzecz? Raz, że taki ma taką małą ilością osób, potem jeszcze taki dziwny obrzęd, że tam naczynie gl gliniane, pochodnie. Po co Bóg to robi? To jest dokładnie ta myśl, która tutaj jest zawarta. Bóg chciał G Gedeonowi i tej nielicznej garstce, która potężny obóz wroga miała zaatakować i pokonać, Chciał uświadomić, słuchajcie, wy jesteście takimi naczyniami, naczyniami, gminiami, bezsilni sami w, sie, w sobie, ale jeśli działacie w zależności od Boga, to wtedy Bóg wam da wszelką siłę, że będziecie świecić jak pochodnia. I to jest to, co tutaj jest nam pokazane. My posiadamy skarb, ale w naczyniach gminiamy. W ciele, które jest słabe, które jest chorobliwe, które jest zmęczone, które często jeszcze grzeszy i tak dalej... Ale jeśli to ciało poddamy pod prowadzenie Boże, to wtedy ono będzie świeciło. I ten skarb stanie się widoczny. Jak ta pochodnia, roztłuczona pochodnia. Ona po prostu musi być złamana. Ona jest nic nie warta. I to jest naprawdę pocieszająca rzecz. I rzecz, którą powinniśmy sobie dobrze też uświadomić, że jeśli chcemy świecić, to potrzebne jest, abyśmy naprawdę na kolanach Prosili Pana Jezusa, Panie Jezu, ja jestem bezsilny, ale Ty mnie używaj i daj mi tą siłę, żeby Duch Boży mógł we mnie działać, żeby ten skarb mógł stać się widoczny, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Jakie to jest cudowne. Nawet teraz sobie uświadomiliśmy, że Bóg chce w naszym życiu siłę duchową. Ale tą siłę nie musimy wykrzesać z nas, bo nie mamy jej. Tylko naszym zadaniem jest posprzątać w naszym życiu i polecić się Bogu, który nam da, da siłę, żeby świecić. To jest naszym zadaniem. My sami z siebie nie będziemy mieli nigdy tą siłę. Będziemy wciąż na nowo upadali te same śmie śmieci, ale jeśli polecamy się Bogu, to on w tym naczyniu, z tego naczynia brzmianego może uczynić wielkie błogosławieństwo, pokonać obóz wrogi. Zewsząd uciskani i tak dalej. Teraz Paweł przedstawia kilka, kilka takich e, ciekawych e, e, słów i opisujących, w jakich oni się okolicznościach znajdywali. Że byli uciskani, że byli pognębieni, e, zakłopotani, że byli prześladowani, że byli powaleni, że nosili śmierć Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, to naczynie gliniane, ono podlega temu samemu rozkładowi, temu tym, tym, tym samym niebezpieczeństwom istniejącym na tej ziemi i jeszcze więcej ze względu na to, że się przyznaje do Pana. Ludzie niewierzący nie znaszą tyle trudności nieraz, jak człowiek wierzący ze względu na to, że poznaje się Pana, ale... Popatrzcie, co on zawsze dodaje do każdego takiego jednego słowa. Mówi: Ale nie jesteśmy pognębieni, ale nie opuszczeni, ale niepokonani, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, człowiek wierzący znajduje się nieraz w bezsilny, bezsilnej sytuacji, bezwyjściowej, i tak dalej. Ale ponieważ stoi w tej bezsilnej sytuacji z Panem Jezusem, to nie jest bez wyjścia. Nie jest pokonany, nie jest powalony tylko zawsze, nawet, nawet jeśli by to ostatecznie kosztowało nasze życie, to idziemy do nieba. Tak daleko Paweł to przedstawia. Jakie to jest cudowne, że my mamy Boga, który jest zwycięzcą i którego nikt nie może pokonać. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząc, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Tutaj Paweł nam teraz poka pokazuje, jakie jest podłoże tego, aby życie Pana Jezusa mogło stać się widoczne. Aby w końcu ta moc była widoczna w naszym życiu. To jest nosić śmierć Pana Jezusa na swoim ciele. Jak można nosić śmierć Pana Jezusa na swoim ciele? Przede wszystkim w uświadomieniu sobie tego, że razem z Panem Jezusem zostaliśmy ukrzyżowani. A po drugie wzięcie na siebie pohańbienie Jego. Tydzień temu przypomnieliśmy sobie Mojżesza, który był na dworze faraona, który miał możliwość stać się może nawet drugim po faraonie. Ale czytamy o nim w liście do Hebrajczyków, że ze względu na hańbę Chrystusową uznał to wszystko za śmiecie. I to jest nosić śmierć Chrystusa na swoim ciele. I to chciałbym nam też bardzo serdecznie położyć na serce, bo myśmy się przyzwyczaili dzisiaj do tego, że korzystamy z tego świata, z tej ziemi pełnymi garściami. Co się wszystko da? Wszystko materialnie, naukowo, co do czasu wolnego. Z wszystkiego korzystamy pełnymi garściami. Ale gdzie jest to, co Pan Jezus do nas mówi, żebyśmy wyrzekli się wszystkiego? Ewangelia Łukasza mówi o tym. Wy, Wyrzec się wszystkiego. Się Gdzie jest to, co Pan Jezus mówił, że sługa nie jest wyższa niż Jego Pan? Gdzie są te rzeczy? One się naprawdę, jak szczerze popatrzymy, w nasze życie i wokół nas bardzo mocno straciły. My coraz bardziej zmierzamy do tego, że właśnie żyjemy takim życiem religijnym, ale takie prawdziwe noszenie śmierci Pana Jezusa na naszym ciele zaczyna się tracić, że już nie, nie toczymy w ogóle nawet boju wiary, tylko po prostu pojawia się oferta, o duchu już ją bierzemy, w ogóle nawet nie zastanawiamy się nad tym, że jest możliwość, jest, są pieniądze, to znaczy wola Boża. Takie to proste dla nas. Ale to nie jest takie proste, to nie jest wola Boża. Pieniądze w kieszeni nie oznaczają, że Bóg to chce? W ogóle Nie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 I my wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Ci Koryntianie, którzy zostali trochę zwiedzeni przez fałszywych apostołów, którzy byli zagrożeni, żeby teraz zgardzić dziełem i służbą apostoła Pawła, to, to Paweł i teraz przedstawia, że słuchajcie, my mamy tego samego Ducha, tego samego Pana, i On, tak jak was, tak i nas też zbudzi z martwych i całkowicie jednoczy się z nimi w jednej myśli. I to jest takie pocieszające naprawdę, że Paweł, chociaż był niesprawiedliwie traktowany nawet przez własnych współwierzących, to nie skreślał ich i nie walczył przeciwko nim, nim, tylko pozyskiwał ich serce, przedstawiając im prawdę, że oni mają tego samego Pana Jezusa.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 Im więcej będziesz żył, będziesz żyła w zależności od Pana i toczyła świadomy bój codziennie, pytała się o wolę Bożą i wtedy dość rezygnowała też ze względu na imię Pana, to zobaczysz, że Bóg uzupełnia wszystko to, co dla Niego wykonujemy znacznie większym bogactwem, takim, że w naszym sercu zrodzi się wielkie dziękczynienie. My często, gdy słyszymy o tym, że pójście za Panem Jezusem, to jest też noszenie hańby, to się boimy tego, że to będzie dla nas stratą, że to będzie dla nas e, po prostu mniej radosne i tak dalej. I boimy się naprawdę tego. Ale dlaczego się boimy? Bo ostatecznie nie ufamy, że Bóg jest dobry. Ale jak uczynimy ten krok wiary i zaufamy Mu, to doświadczamy, jak On bardzo błogosławi. Dlatego nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. To jest naprawdę pocieszeniem dla nas, że ten zewnętrzny człowiek, on naprawdę przez te wszelkie różne przeżycia z Panem niszczeje i jest ćwiczony, jest i podlega różnym trudnym okolicznościom, ale jednak ten wewnętrzny może się odnawiać, staje się coraz nowszy, można powiedzieć i On będzie wiecznie żył. Albowiem nie, nie, nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Paweł nam przedstawia tutaj, że tak, życie z Panem jest życiem pewnych trudności i, i różnych przeżyć, ale on to porównuje teraz i pokazuje, że tych parę lat w porównaniu do wieczności to jest jakby nic. Jakby szybko przemijające, jak to tu jest powiedziane w polsku, nieznaczny, chwilowy ucisk. Nieznaczny, chwilowy, to znaczy bardzo krótki, bardzo krótki w porównaniu do wieczności. On, ale to, co będzie obfitowało, to jest wiekuista chwała i dlatego... Możemy być zachęceni, patrzeć na to, co widzialne i jak to pokochamy, to wtedy Bóg da nam siłę, żeby naprawdę podążać za Nim.